Z rynku nieruchomości. Tysiące osób może doświadczyć cięć wysokości swoich kredytów hipotecznych. Możliwość obniżenia zadłużenia hipotecznego stała się rzeczywistością. Federalna Agencja Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego ogłosiła, że Fannie Mae i Freddie Mac dokonają cięcia salt kredytów hipotecznych tysięcy właścicieli domów, którzy od czasu kryzysu realnościowego nadal borykających się z poważnymi problemami finansowymi. Nowy program o nazwie Principal Reduction Modification to jednorazowa oferta dla kredytobiorców spełniających określone kryteria. Federalna Agencja szacuje, iż z programu skorzystać może około 33 tysięcy właścicieli nieruchomości w USA. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października. Zdaniem dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego niektórzy uważają taką pomoc za niewystarczającą i spóźnioną. Z kolei są też tacy, którzy twierdzą, że jest ona zbyt duża i niepotrzebna. Niemniej jednak plan jest zgodny z ustawowym obowiązkiem Federalnej Agencji, który ma na celu zwiększenie pomocy przewidzianej dla właścicieli domów.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 Ochrony chyba że podmioty niebankowe będą ściślej regulowane. Co to jest Sky Garage? Jednym z trendów luksusowego stylu życia w Ameryce w 2016 roku jest rozbudowa pionowa. W Nowym Jorku, Chicago i Miami to właśnie wieżowce odgrywają priorytetową rolę w wyznaczaniu trendów w zakresie udogodnień luksusowych domów. Przygotowany wiosną 2016 roku raport o rynku luksusowym wymienia jedną zaletę, która nawet zdaniem agencji może wydawać się nieco przesadzona, jako podniebny parking. Mówiąc najprościej, chodzi o windę dla Twojego samochodu. Twój prywatny garaż znajduje się na 10 lub 20 piętrze. Wsiadasz do samochodu w zaciszu swojego mieszkania, zjeżdżasz na dół i wyjeżdżasz z budynku. Jest to część ogólnego trendu. Mieszkania w luksusowym wieżowcu. Tworzenie przestrzeni, która w jak największym stopniu przypomina atmosferę tradycyjnych domów jednorodzinnych. Początkujący nabywcy woleliby pominąć dom na start. Wszyscy musimy od czegoś zacząć, jednak nowe badanie przeprowadzone przez Bank of America pokazuje, że większość początkujących nabywców nie chce domu na start. Zamiast tego chcą od razu przenieść się do domu, który lepiej spełnia ich długoterminowe potrzeby. Trzy czwarte respondentów radzi, aby pominąć dom na start, nawet jeśli nieruchomość, którą kupują, nie spełnia ich bieżących potrzeb i nie odpowiada ich długoterminowym celom. Prawie 70% kupujących po raz pierwszy mówi, że zamiast wydawać teraz pieniądze na dom na start, zamierza wstrzymać się z zakupem i zaoszczędzić więcej pieniędzy, aby w niedalekiej przyszłości przeprowadzić się do wygodniejszego domu. Powrót do domu w stylu ręcz. Z rejestrów powiatu Orange wynika, że domy w stylu Orange wybudowane w latach 40. i 50. XX wieku przeżywają renesans w południowej Kalifornii. Popyt na jednopiętrowe domy wzrósł tak gwałtownie, że na niektórych rynkach wojny przetargowe wymykają się spod kontroli. Jeden z tego rodzaju domów w Los Angeles został wystawiony na sprzedaż za prawie 2,1 miliona dolarów, a po wojnie licytacyjnej pomiędzy czterema nabywcami został sprzedany za 2 miliony 200 tysięcy. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów pokazało, że dwie trzecie nabywców preferuje domy parterowe.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 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.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 Z rynku nieruchomości. Znany aktor inwestuje pieniądze w nieruchomości w Baltimore. Aktor Wendell Pierce znany jest telewidzom z roli detektywa z serialu kryminalnego Prawo ulicy, którego akcja osadzona jest w Baltimore. Obecnie Pierce inwestuje 20 milionów dolarów w celu zapewnienia większej liczby przystępnych cenowo domów w dzielnicach, w których rozgrywa się akcja serialu. W rozmowie ze stacją WJZ-TV aktor powiedział, iż niektóre mieszkania w budynku Pierce zostaną zaoferowane lokalnym artystom po obniżonej cenie. Wzrost sprzedaży domów na przedmieściach Nowego Jorku Nowe dane Związku Realnościowców Hudson Gateway pokazują, że sprzedaż domów za pierwszy kwartał w podmiejskim okręgu Westchester w stanie Nowy Jork osiągnęła o 14% lepsze wyniki niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Jednak w Putnam i Orange wyniki były jeszcze lepsze, osiągając odpowiednio wzrost o 30 i 33%. W sumie sprzedaż w czterech okręgach podlegających Związkowi Realnościowców Hudson Gateway wzrosła o 18,5% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Prezes Związku powiedział, iż na te imponujące liczby miała wpływ kombinacja czynników, w tym niższa stopa bezrobocia, pozostające na niskim poziomie stopy procentowe oraz łagodna zima. Zaufanie firm budowlanych na stabilnym poziomie. Jak wynika z najnowszego wskaźnika rynku nieruchomości przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, zaufanie budowniczych pozostawało w kwietniu na umiarkowanym poziomie. Wskaźnik ten mierzy zaufanie firm budowlanych na rynku domów jednorodzinnych. Obecnie wskazuje on, że budowniczy stosunkowo optymistycznie patrzą w przyszłość. Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów twierdzi, iż liczba ta pokazuje, że sektor domów jednorodzinnych na Nadal doświadcza powolnego, ale konsekwentnego ożywienia. Zdaniem głównego ekonomisty związku budowniczy pozostają ostrożnymi optymistami, jeśli chodzi o wzrost liczby budów w 2016 roku. Wskaźnik zaufania budowniczych został opublikowany przed najnowszym raportem Departamentu Handlu, z którego wynika, iż liczba nowych budów spadła w marcu o największą marżę w ciągu pięciu miesięcy. Uzyskanie kredytu hipotecznego staje się łatwiejsze. Nowe dane dotyczące dostępności kredytów sugerują, iż do końca 2015 roku nieco łatwiej było uzyskać kredyt hipoteczny. Według Centrum Polityki ds. Finansowania Budownictwa Urban Institute dostępność kredytów hipotecznych w czwartym kwartale uległa poprawie, odwracając tendencję spadkową ostatnich czterech kwartałów. Wskaźnik dostępności kredytów hipotecznych wzrósł z poziomu 4,9 w trzecim kwartale do 5,2 w ostatnim kwartale. Centrum Polityki wyjaśnia, iż im większa liczba, tym chętniej kredytodawcy udzielają kredytu. Z raportu Centrum wynika, iż dostępność kredytów hipotecznych Fannie Mae i Freddie Mac była w ciągu ostatnich czterech kwartałów na najwyższym poziomie. Goldman Sachs zawiera ugodę. Krytycy niezadowoleni. Słynny bank inwestycyjny Goldman Sachs zgodził się zapłacić rządowi federalnemu 5 miliardów 100 milionów dolarów po tym jak przyznał się do łączenia kredytów typu subprime dla inwestorów bez ujawniania, iż wiedział, że wiele z tych kredytów wiąże się z poważnymi problemami. Kara w wysokości przekraczającej 5 miliardów dolarów jest częścią sprawy cywilnej, więc nikt nie pójdzie do więzienia. Robert Weisman z grupy wsparcia Public Citizens powiedział CNBC News, że to właśnie jest problem.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 Kredytową i czekają na Twoją ofertę 847-647-4000 847 647, -4000. 847 -647 -4000. Z miłości do nieruchomości Koniec części pierwszej Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut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 474 4 i 30. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847, 647, 4000. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. z rynku nieruchomości. Sprzedający mniej optymistyczni. Czyżby zapasy domów na sprzedaż jeszcze mocniej się skurczyły? Najnowszy wskaźnik nastrojów wobec zakupów domów przygotowanych przez Fannie Mae sugeruje, iż niedawno nastąpił spory spadek liczby Amerykanów, którzy uważają, że teraz jest dobry czas, aby sprzedać swój dom. Wskaźnik spadł o 2,5 punkta w marcu do 80,2. Fannie Mae jest zdania, iż z sześciu komponentów wskaźnika największy spadek, bo 8 punktów procentowych, odnotował udział osób, które uważają, że teraz jest dobry czas na sprzedaż domu. Zdaniem Fannie Mae wyniki te pokazują niepokój o gospodarkę. Mieleniowcy nie są jeszcze gotowi na zakup. Zdaniem American Express Spending and Saving Tracker prawie 1 trzecia amerykańskich mileniowców planuje przeprowadzkę w 2016 roku, ale tylko 41% z nich planuje zakup domu, 55% planuje wynająć. Jednak badanie pokazuje również, że wzrosło zaufanie pokolenia milenium względem przyszłości rynku realnościowego. Jedna trzecia z nich przewiduje, iż rynek przeżywać będzie rozkwit pod względem zakupów w ciągu jednego do dwóch lat w porównaniu do jednej czwartej w ubiegłym roku. Czy ubezpieczać wkład własny? Firma ubezpieczeniowa z Dallas oferuje ubezpieczenie dla Twojego kapitału własnego, jeśli wpłacasz wkład własny na dom. W wywiadzie dla stacji CNBC dyrektor generalnej firmy powiedział, iż oferta Value Insured ma na celu wyeliminowanie pewnego ryzyka związanego z niestabilnymi warunkami rynkowymi. Tak więc pada pytanie, czy ubezpieczenie to dobry pomysł. CNBC rozmawiało również z byłym dyrektorem do spraw nieruchomości Amerykańskiej Federacji Konsumentów. Value Insured nie jest ubezpieczeniem kredytu hipotecznego, a raczej ubezpieczeniem gotówki, którą inwestujesz w swój dom. Co-housing. Duński wynalazek podbija Stany Zjednoczone. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o co-housingu, może się to wkrótce zmienić. Według agencji Bloomberg pojęcie co-housingu, w którym zaplanowana społeczność dziesiątek lub setek mieszkańców dzieli kuchnię, dojazdy samochodem i pasję do zrównoważonego stylu życia, zdobywa w USA coraz większą popularność. W całym kraju istnieje już ponad 150 wspólnot co-housingowych. Niektóre z nich są międzypokoleniowe, inne tylko dla seniorów. A jakie są ich zalety? Bloomberg cytuje Stocktona Williamsa z Urban Land Institute w Waszyngtonie, który powiedział, że jest to podejście do tworzenia bardziej zwartego poczucia wspólnoty wśród ludzi o podobnych wartościach, co wydaje się być dążeniem, które podziela wielu baby boomersów. Problemy pokolenia X. Podczas gdy większość uwagi rynku realnościowego skupia się na baby boomersach i mileniowcach, pokolenie między nimi, generacja X, nadal stara się wyjść z kryzysu realnościowego. Analiza danych dotyczących rynku nieruchomości przez The Wall Street Journal sugeruje, że wskaźnik własności domów wśród pokolenia X może przez wiele lat pozostać na niskim poziomie. Największym czynnikiem mającym wpływ na załamanie rynku realnościowego jest wyczucie czasu. Z raportu przygotowanego przez Gazetę wynika, iż wiele osób z tego pokolenia kupiło dom w czasie hossy na rynku, który w końcu się załamał. Baby boomersi, którzy kupili wcześniej, radzili sobie ogólnie lepiej.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 go? Go? Słuchajcie radiowego magazynu posiadłość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 informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości okazje tygodnia tylko w magazynie posiadłość, zapraszamy AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago And AM 1300 WRDZ Lagrange Chicago Polskie Radio Chicago słuchacie radiowego magazynu posiadłość szukasz okazji? mamy budynki, domy, kondominia Star Realtors. to realnościowa maszyna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 Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. dzwoń już teraz 847-647-4000, 847 647, 847 -647 430 lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com. Radio 10.30 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 647, 4 i 3 0. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000 Wiadomości z rynku nieruchomości, odważne i optymistyczne przewidywania Freddy Mac. Jak wynika z nowej, optymistycznej prognozy przygotowanej w marcu przez Freddie Mac, 2016 będzie najlepszym rokiem dla rynku realnościowego ostatniej dekady. Prognoza ta przewiduje, że łączna sprzedaż domów, nowych budów oraz ceny nieruchomości będą w tym roku rosły, a oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostanie na niskim poziomie. Zdaniem Freddie Mac wszystko to wskazuje na nowe poziomy wzrostu, jakich nie widzieliśmy od 2006 roku, pomimo wyzwań stojących przed rynkiem nieruchomości. Główny ekonomista Freddie Mac tak podsumował to przewidywanie: Cytuję: Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych, silny wzrost zatrudnienia oraz stopniowy wzrost podaży nieruchomości stanowić będą siłę napędową rynku. Koniec cytatu. Wysokość zatrudnienia w marcu oznacza więcej nowych domów. Z przygotowanego w marcu przez rząd raportu na temat zatrudnienia wynika, iż branża budowlana stworzyła w ubiegłym miesiącu 37 tysięcy nowych miejsc pracy, w tym 12 tysięcy w firmach specjalizujących się w nieruchomościach mieszkalnych. Główny ekonomista Związku Realnościowców z optymizmem patrzy na te dane. Jak twierdzi raport ten, to dobra wiadomość, zwłaszcza w połączeniu ze wzrostem liczby nowych budów, domów jednorodzinnych, jakich można było zauważyć w lutym. Pomimo wydania raportu na temat zatrudnienia, oprocentowanie kredytów hipotecznych w dalszym ciągu pozostało na niższym i stabilnym poziomie. Jak powiedzieli analitycy Mortgage News Daily, poziom zatrudnienia był niższy od prognozowanych poziomów i nie miał on dużego wpływu na rynki obligacji, które to z kolei mają wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych. 2016 jest rokiem boomu dla remontów. Z nowego badania przeprowadzonego przez Bankrate.com wynika, iż Amerykanie mogą wydać w tym roku rekordową sumę pieniędzy na remonty domów. Około 36 milionów właścicieli planuje przeprowadzenie w 2016 jakiegoś projektu remontowego. A co będzie najbardziej popularne? Szef Bankrate.com powiedział The Wall Street Journal, że większość ludzi myśli o poprawie wyglądu przydomowego ogródka. Co więcej, jego zdaniem, mieleniowcy bardziej niż inne grupy wiekowe myślą o przeprowadzeniu tego rodzaju projektów, ponieważ wiele z ich pierwszych nieruchomości to tzw. domy na start, które mogą wymagać ulepszeń lub napraw. Więcej Amerykanów przenosi się na południe kraju. A oto dlaczego. Jak wynika z nowego raportu Realty Track, Amerykanie migrują na południe nie tylko na zimę. Cieplejszy klimat, niższe podatki, przystępne cenowo domy i mniejsze zatłoczenie na drogach są jednymi z głównych motywatorów stojących za przeprowadzką w rejon pasa słońca czyli Sunbelt, mówi Realty Track, które przytacza ostatnie dane biura do spraw ewidencji ludności na potwierdzenie swoich wniosków. Z raportu wynika, że obecny trend może w rzeczywistości stanowić odwrócenie kilkudziesięcioletniego wzorca demograficznego populacji przemieszczającej się na zachód. Panele słoneczne podnoszą wartość domu. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez The Appraisal Journal, zainstalowanie paneli słonecznych w domu może oznaczać więcej pieniędzy przy sprzedaży. Raport pokazuje, że domy, które korzystają z paneli słonecznych, sprzedawane są za wyższą cenę. Gazeta przeanalizowała szereg badań, które pokazały, że zapotrzebowanie na energię słoneczną kupujących przeważa nad kosztami początkowymi, których obawiają się niektórzy właściciele domów. Właściciele są niezmiennie gotowi zapłacić więcej za domy, które wykorzystują energię słoneczną. Gdzie wiosna jest najbardziej szalona? Spójrz na zachód. Rynek wiosenny w całym kraju jest już gorący, ale w Kalifornii jest on rozgrzany do czerwoności. Realtor.com przygotowało listę najgorętszych rynków realnościowych, z których wynika, że 8 z 10 tych rynków znajduje się w złotym stanie, czyli w Golden State. Na ich czele znalazł się region Bay Area. Denver i Dallas również zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce. Według Realtor.com tylko trzy miasta na wschód od Mississippi są w pierwszej dwudziestce najgorętszych rynków: Boston, Relay w Północnej Karolinie oraz Lafayette w stanie Indiana. Hahaha! Ha, ha! Kupiłem! Kupiłem! Mój własny dom! Dom! Domeczek! Domusiek! Mua! A mówili, że to niemożliwe. Haha! Ha!